bierzemy jajka, obieramy mleko i nadziewamy patyczki do szaszłyków obsypujemy to wszystko tartymi kotletami i podgrzewamy cztery ziemniaki z dwoma litrami schłodzonego parmezanu miczemy na przez piętnaście minut posypujemy to wszystko drobną sztudowaną wodą dalej kroimy i podsypujemy sosem z małym luzu i rozciążone nalety z łososia i mam już piętna to wszystko mieszamy czekamy aż teraz wrzucimy na czas. kroimy mieszamy i podajemy do cał. słuchaj dalej anucz widelec, przyda ci się to w kuchni dzień dobry witamy serdecznie jak zwykle co dwa tygodnie i przed waszymi e, słuchawkami Jacek Kuchmistrz i Paweł Prokopowicz. Witamy serdecznie. Jacku, chciałem Cię zapytać na początek o jedną rzecz. Jakie jest dla Ciebie takie wyzwanie kulinarne, czyli coś, co chciałbyś zrobić, a jeszcze nie robiłeś? Tak, mi takiego? się wydaje, że myśmy już na ten temat coś mówili, ale nie szkodzi przypomnieć, bo to jest akurat z naszym podcastem na pewno... Na pewno, nie, moim nie powinniście być zaskoczeni, że będą się pewne rzeczy powtarzać, pewne przepisy w pewnym zarysie będą się powtarzać, ale mogą być zmodyfikowane, bo takie jest życie, ponieważ jemy codziennie, więc nasze podcasty czy nasze potrawy będą się powtarzać. I... No i też chcemy się rozwijać ciągle, żeby zawsze coś nowego jest dla Was i dla siebie też jakby uzyskać w tej kuchni, żeby to no coś ja powiem o tym, przypomnę o tym, że zupa była dla mnie takim wyzwaniem, udało się zrobić. Zrobiliśmy już, robiliśmy po raz y, drugi, robiliśmy barsz ukraiński i wyszedł y, rewelacyjnie, ale y, odpowiem konkretnie, już nie będę przedłużał, odpowiem konkretnie na Twoje pytanie. Dla mnie wyzwaniem są dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest zrobienie prawdziwego pasztetu, to, co właśnie rozmawiamy wspólnie, bo dla mnie też to jest coś, co chciałbym zrobić. Domowy taki pasztet jest wspaniały, no, zawsze, zwłaszcza na święta, na przykład do, jak jeździmy do, do, do babci, tam na, na wioskę, do babci mojej żony, to robię fantastyczny pasztet. I powiem Ci szczerze, że y, coraz częściej, jak natrafiam na jakieś takie wiesz, paskudne wędliny, no, może nawet nie kupuję, tylko widzę to, co jest w sklepach, to coraz częściej nachodzi mnie ochota na to, żeby zrobić sobie dobry domowy pasztet, albo też domową szynkę dobrą. Mam kolegę, który robi takie szynki i zamierzam się go wypytać bliżej, jak, jakie są tajniki, jak no to jest trudne. Tak, zrobienie pasztetu, a zrobienie, upieczenie indyka, tego jeszcze nigdy nie robiliśmy. I, I co jeszcze? Generalnie chcę pokombinować jeszcze w przyszłości, chcę pokombinować z jakimś takim, wiesz, ciekawym ciastem, które będzie taką mieszanką różnych smaków. Próbuję tutaj wiesz, połączyć powiedzmy jakby ciasto drożdżowe z biszkoptowym, tak normalnie tego się nie robi, do tego dodać jakieś słodkie, kwaśne smaki, żeby to była wiesz taka bomba, żeby te zapachy zapachy i smaki, żeby się w jakiś sposób były... Ty, ty, ty, z bombami nam to nie, nie, wy, nie wyskakuj, bo tu jeden gościół bombę robił Ojej. na parlament, także... Z bombami nie wyskakują no bo on dobrze, się Ale jedzie. to jest bomba kulinarna, także wiesz, kaloryczna i tak dalej. A, takie, no to to takie zrobienie sobie, wiesz... To to gen... Bo tak staramy się w miarę możliwości robić jedzenie takie zdrowe dla nas, dla naszego organizmu odżywcze, bogate w witaminy, węglowodany i takie inne tam białka potrzebne do rozwoju, hmm. do życia, do dających siłę i tak dalej, ale człowiek... Tak, ma... ale... Ale właśnie, wiesz, im, im bardziej się zimno robi, to tym bardziej się chce coś takiego, wiesz, słodkiego, że jak nie ma słońca, no to wiadomo, tak wiesz, jakiegoś piernika albo coś takiego, żeby tam sobie przegryźć do tej kawy wieczorem, żeby się, troszeczkę, żeby sobie to wiesz, na chandrę I, to, wiesz, je, zjadasz jakąś tam wuzetkę czy jakąś Napoleonkę i, i później na przykład poprawiasz to jeszcze czymś słodkim po prostu, prawda? Mm -hmm. No to dzisiaj trochę chciałbym Cię właśnie rozpytać w temacie ciastek, czy jakieś fajne ciastka masz w zanadrzu, o których mogę powiedzieć. To nie będzie taka bomba kaloryczna, tam nie dużo będzie masła, ale będzie cukier i i by, to będzie takie, wiesz, takie połączenie właśnie takiego zdrowego, smacznego e, smacznego e, ciasteczka, czy takiej przygryzki na słodko. E, można kupić sobie gotowce, wiesz, takie ala, wiesz, e, mm, owies, czy jakieś inne płatki i do tego jakiś karmel albo jakiś tam miodowy składnik i orzechy i są takie batoniki niby tam health and safe, takie wiesz, e, zdrowotne a ja chciałbym opowiedzieć staropolski mhm. przepis dzisiaj o na ciastka z płatków owsianych. Czyli zdrowo, bo... O, bardzo dobrze, ja lubię takie, to, takie, takie owsianka ciasteczka jest Podobno mhm. bardzo zdrowa i owsianka to jest coś, co może komuś, ktoś, kto nie będzie tego lubił jeść, to będzie pech, bo musi to jeść po prostu i koniec. I teraz tak, podaję przepis. Pół kostki masła, mhm. pół szklanki cukru, Cztery łyżki mleka, jeden i jedna druga kostki, łyże, przepraszam, kostki, łyżki kakao, dwie szklanki płatków owsianych. I teraz tak, Dobrze. tu jest ważna rzecz, ważna jest kolejność. My mamy, tak jak Paweł powiedział, mamy taką tendencję do eksperymentowania. Ja zrobiłem eksperyment i mi nie wyszło. Były smaczne, ale nie były takie jak, jak mm -hmm. robi Aga Brysia, więc tu uczulam Was, raczej nie eksperymentujemy, tylko robimy dokładnie tak jak podajemy. Podam. Tak. Trzymam razem, się e, trzymamy się przepisać No przepisy. to proszę. I teraz tak, masło, cukier, mleko i kakao wymieszać razem i zagotować. Wiesz co, jeszcze ja mam taki ten tips też taki, mhm. jeżeli chodzi o kakao, że kakao dobrze jest zawsze przesieć przez takie malutkie sitko, żeby... Napowietrzyć je? Żeby rozbić te grudki, bo, bo nieraz, powiedzmy, jak to mieszasz, zwłaszcza jak dodajesz do czegoś ciepłego, to potem zostaje Ci taka kulka nierozpuszczona okay, kakao. I, no czyli ja tak jestem nauczony, no, podobnie jak mąkę tak. przesiewamy, to to kakao mhm, też sobie przesiewamy. Powiedzmy przesiewam tak. zawsze, wiesz? czyli powiedzmy wlewamy do takiego naczynia z rączką, takiego małego garczka, że go tak nazwę, Wlejemy to mleko, wsypiemy cukier i damy masło, po czym przez sitko przesiejemy kakao w proporcjach, które wcześniej podałem. Wszystko zagotowujemy, zdejmujemy z ognia i dodajemy... Zagotowujemy, ale to tak musicie uważać, żeby to mleko nie zaczęło się po prostu, bo mleko jak gotujesz, zaczyna rosnąć, prawda? Także przed... Tak, jeszcze, jeszcze tutaj powiedzmy z mlekiem, jak ktoś pierwszy raz będzie gotował mleko, to jest taka porada, jeżeli nie chcecie, żeby mleko Wam się przypaliło, płuczemy garnek zimną wodą i dopiero hmm. wtedy wlewamy mleko. A ja znałem inną metodę, ale to było tak, że dajemy hmm. odrobinę wody na dno garka i, i woda w momencie, gdy zaczyna wrzeć, wtedy wlewamy mleko, żeby nie przywarło, to wiesz, to jest całkiem inna, więc możecie spróbować okay, i a, powiedzieć nam w komentarzach ta obie która są dobre, tak? jest, która Wam się sprawdziła, no którą Wy lubicie robić. No dobrze. Jest, jesteśmy Dobra, momencie, i teraz dalej. nam się to wszystko e, zagotowało, czy tak za, doprowadziliśmy prawie do wrzenia, prawda? Zdejmujemy z ognia albo wyłączamy gaz i dodajemy dwie szklanki płatków owsianych. Wszystko mieszamy intensywnie na początku, dodajemy aromatu, tutaj w przepisie jest aromat arakowy, ale to może być migdałowy czy cyternowy, w zależności od preferencji naszego smaku. Wanilia, no to tak, tak, kto tak. lubi, tak. Mhm. I, I wszystko jak jest gorące, kładziemy łyżką na talerzu i studzimy. Z tym, że ja lubię... Hmm. Później czasami jest kłopot z umyciem, więc ja, wiesz, u mnie zagościł papier do pieczenia, więc na tym talerzu, czy powiedzmy na desce, ja wycinam okrągły krążek z papieru i na tym papierze układam to, albo na desce to prostokątny, prawda? I to, jak to ostudzi się, czyli powiedzmy, no, będzie takie lekko ciepłe, stawiamy do lodówki na górną półkę. To nam mocno stężeje, zwiąże się i na przykład na drugi dzień rano przy sobotniej czy niedzielnej kawce podajemy kawkę i podajemy te ciasteczka i są przepyszne i zdrowe. Ale poczekaj, bo to są takie kulki. To nie tam? będzie kulka, to to bo to jest, to jest taka masa i ona się automatycznie takie placuszki, płaskie tak, placuszki. Tak, tak, tak, tak. I to jest zbezpieczenia już. To to jest... Wszystko. Hmm. A jak, jaką konsystencję mają te ciastka? Ja są twarde, jak są już z lodówki wyjęte. Hmm, to zaskoczenie dla mnie. Nie znam tego przepisu. Bardzo fajne i Dobra, w sumie proste, ciekawe. Jeszcze raz na zakończenie ja Pół kostki masła, hmm. pół szklanki cukru, cztery łyżki mleka, 1 i jedna druga, czyli półtorej łyżki kakao, dwie szklanki płatków owsianych, masło, cukier, hmm mleko do garka, przesiewamy do tego kakao, mieszamy, zagotowujemy, wyłączamy gaz, dodajemy dwie szklanki płatków owsianych, mieszamy e, intensywnie na początku, później już wolniej. Wszystko, widzimy, że to jest wszystko wymieszane, to jest taka konsystencja, powiedzmy, nie wiem, budyniu albo gęstej śmietany z otrębami, czy z tymi płatkami owsianymi. Mhm. Następnie bierzemy łyżką i tak ciap, ciap, robimy takie, to co nam z tej łyżki skapnie na na ten papier, czy na talerz, może ktoś na talerzu może zrobić bezpośrednio i to ostygnie, wsadzamy do lodówki i po paru godzinach w zasadzie już jest gotowe do spożycia. Smacznie i zdrowo, naprawdę bardzo gorąco polecam. A nóż Widelec najsmaczniejszy podcast w sieci. Super, bardzo łatwe. Powiem Ci, że jeszcze dodam może od siebie, że do właśnie do takich owsianych ciastek bardzo fajnie komponuje się aromat y, migdałowy ja kiedyś też może podam przepis na ciastka owsiane takie troszeczkę inne makaroniki zwane to jest troszeczkę inny sposób też bardzo dobre i ciastka takie godne uwagi, ale dzisiaj troszeczkę o innych ciastkach chciałem Wam opowiedzieć jak już jesteśmy przy temacie słodkości o tych ciastkach to ja wiem od mojej babci i te ciastka nazywają się amoniaczki. Zacząłem czytać na ten temat troszeczkę w internecie i okazuje się, że koło łańcuta tutaj pod Rzeszowem, jest taka miejscowość Korniaktów i podobnież z Korniaktowa pochodzą najsłynniejsze amoniaczki, które były robione tutaj w tym regionie. i Były to takie małe, kruche, maślane okrągłe ciastka. W różnych wsiach przepisy nieco się różniły od siebie odrobinę składem, natomiast na pewno są to ciastka, które już w okresie przedwojennym, międzywojennym znajdowały się w książkach różnych kucharskich no właśnie z tego regionu. I słuchajcie, to są ciastka, które najstarsi ludzie tutaj z regionu jeszcze pamiętają ze swojego dzieciństwa, jak byli bardzo, bardzo mali, czyli ludzie, którzy nawet pamiętają jeszcze czasy przed wojną, a ciastka są fantastyczne i no, jak zrobiłem je kiedyś sam, pierwszy raz, to sobie przypomniałem faktycznie... No, pomyślałem sobie o mojej babci, bo faktycznie ten smak jest wyjątkowy. I teraz podam Wam przepis na takie ciastka amoniaczki. Oczywiście potrzebny jest amoniak spożywczy, który można kupić w sklepach. No Na dziale tam, gdzie są przyprawy, gdzie, są, gdzie jest cukier waniliowy, gdzie jest proszek do pieczenia, to gdzieś, gdzieś na półce znajdziecie amoniak spożywczy. No i co potrzeba oprócz tego? Trzeba nam pół kilograma mąki, 100 g margaryny, ale myślę, że masło też będzie bardzo dobre. Ja raczej ja wybieram masło. 150... No po prostu wolę, jest lepszy smak. Ciastek zawsze z masłem. 150 g cukru pudru. Potem pół szklanki mleka. No najlepsze jest takie mleko wiejskie, ale jak nie mamy, no to mleko świeże. Dwuprocentowe. Do tego dwa jajka. No, powiedzmy średniej wielkości, do tych małych nie kupuję raczej nigdy. Do tego szczypta soli i płaska łyżeczka tego amoniaku. Do tego, do smaku cukier waniliowy, jedno opakowanie, albo jeżeli mamy, no to laskę świeżej wanilii. Dodajemy do tego mleka. No i to wszystko. I tutaj, słuchaj, sposób taki, który mi najbardziej się sprawdził, to jest taki, y, przesiewamy te pół kilograma mąki na stolnicę przez sitko, tak jak na pierogi. Y, masło kroimy w takie kawałeczki drobne, żeby nam się później ładnie y, połączyło. Y, wsypujemy cukier puder. Wsypujemy tą szczytę soli i łyżeczkę amoniaku oraz cukier waniliowy. Te wszystkie suche składniki sobie mieszamy. Wbijamy do tego dwa całe jajka i dodajemy pół szklanki mleka o temperaturze pokojowej. Ewentualnie można je lekko podgrzać, ale lekko. Na przykład jeżeli mamy masło z lodówki, to żeby nam się ono lepiej troszeczkę rozpuszczało, prawda? żeby nam się to połączyło. I zarabiamy w rękach ciasto tak jak na pierogi. Zarabiamy to w taką kulę, jeżeli to ciasto jest troszeczkę za miękkie, można je dać do jakiejś miski, przykryć talerzykiem albo do, jakiegoś, do jakiejś folii spożywczej i dać na chwilę do lodówki, tak żeby nam to ciasto troszeczkę stężało. Ale jeżeli robicie to no, tak w rękach, to możecie też dodać odrobinę mąki, troszeczkę więcej na oko, tak żeby to ciasto się Wam dobrze zebrało w sobie i już później wałkujemy sobie to ciasto na grubość około 5-6 mm. I foremkami, czy tam kieliszkiem, czy tam szklanką, czy tam foremką okrągłą do ciastka, kroimy sobie okrągłe ciasta, ciasteczka takie małe. No ja na przykład robię rąby, bo też lubię taki kształt ciastek. I te ciasteczka układamy na hmm, pergaminie do Dobra, pieczenia, poczekaj. na blaszce czyli, czyli tak do jak piekarnika. Rozwałkowałeś taki, jak rozwałkowałeś taki placek, to wtedy kroisz go tak taki placek krzyż ciasta. takich tych karo, tak? Yy, tak, to znaczy yy, wyciskam sobie to taką foremką do pieczeń, do, do, do, do ciastek w kształcie karo, właśnie, w kształcie rąbu. Mam różne foremki, niektóre są, a propos foremek, to też są foremki, na przykład ma w kształcie jakiegoś tam parasola, rybki, zajączka, piłki i powiem Wam, że... Yy. Nie są dobre takie dziwne, wyszukane kształty, które na przykład mają wiesz, duży, gruby kawałek i z boku jakiś kawałeczek taki cienki, na przykład nóżki albo ogon jakiegoś zwierzęcia, bo zawsze ten wąski kawałek Właśnie. już się spiecze, spali, zrumieni za bardzo, a, a ten duży kawałek jest jeszcze niedopieczony, więc najlepsze są, no, tak jak to z doświadczenia naszych babci, kształty proste, kwadrat, prostokąt, rąb, trójkąt, i takie ciastka, które po prostu równomiernie mogą się dopiec. Tutaj jest jedna uwaga, że te ciastka dosyć dużo rosną, takie jak biszkopty też takie wiesz, puchną sobie w pieczeniu, także tutaj trzeba wziąć pod uwagę to, że one troszeczkę w górę nam urosną. I teraz y, można dosyć ciasno je układać, nie tak jak powiedzmy drożdżowe ciasto, że ono się rozpycha na boki, ono rośnie trochę w górę. I teraz sobie układamy, no, z tego pół kilograma, to mi wychodzi trzy pełne blaszki, tak dość ciasno ułożone ciastek i nagrzewam piekarnik do temperatury około 200 stopni. Jeżeli macie termoobieg, to troszeczkę bym o te 10 stopni tą temperaturę obniżył i wstawiamy blaszki do piekarnika. To są ciaska, które można piec na dwóch, trzech warstwach jednocześnie, czyli wszystkie trzy blachy można na raz włożyć do piekarnika. Chyba, że po prostu, wiesz, tak. robicie jedną blaszkę, wstawiacie, ona się piecze w międzyczasie, wykrawacie, wałkujecie następne, ale to nie ma większego znaczenia. Ważne jest tylko to, żeby ich za bardzo nie zrumienić. Muszą się upiec na fajny, taki złotawy kolor. No to jest bite 10 do 15 minut. Nie trzeba się bać. No właśnie, czyli nie, za, nie zajmuje tyle czasu. Jest, jest jeden, może mały minus tego pieczenia, że zapach w kuchni jest wtedy taki trochę jak u fryzjera przy farbowaniu włosów, czy przy trwałej ondulacji, no bo jednak amoniak to jest taki intensywny trochę zapach, ale to jest naprawdę bardzo mały minus, który wynagradza nam później fantastyczny smak tych ciastek. Można je po wyjęciu i po wystudzeniu obsypać na przykład cukrem pudrem, ale powiem Ci, że zwykłe takie proste, najprostsze ciastka są najlepsze moim zdaniem. I jedno jest ważne, że można te ciastka przechowywać w pudełku szczelnym, takim, żeby tam nie dostawała się wilgoć przez nawet miesiąc, półtorej, aż Oczywiście, jeżeli domownicy nie zjedzą ich w międzyczasie, bo ciężko jest uchować na no, tak długi okres, ale są to ciasteczka trwałe i na przykład można zrobić je do puszki, tak jak moja babcia na przykład robiła, to już wiesz, miesiąc przed świętami, jak przy, przyjeżdżało na święta 20-30 osób, to robiła sobie jedne ciastka, potem drugie ciastka, potem trzecie, potem jakieś pierniki, wiesz, dobrze też, żeby zmiękły sobie z tydzień, dwa wcześniej takie małe pierniczki i tak sobie dorabiała, dorabiała, dorabiała a później był, wiesz, cały stół wyłożony tymi rozmaitymi pysznymi ciastkami i wszyscy się zastanawiali, jak mm -hmm. ta babcia miała czas i siłę zrobić tyle wspaniałych ciastek. Także amoniaczki ciastka, myślę, obowiązkowe do spróbowania, bo mają naprawdę wyjątkowy e, smak i są bardzo proste w, w przygotowaniu i bardzo, bardzo fajne. Mm -hmm. te, te no tak, ja polecam, też, gorąca. oczywiście, ja też pamiętam taki właśnie motyw, jak e, moja dościowa właśnie a po południu przy takich wiesz obfitych śniadaniach, czy kolacjach wigilijnych, czy jakichś tam obiadach świątecznych do kawki już poza tymi ciastami i tym wszystkim to wyjmowała właśnie takie metalowe pudełko przeważnie to po jakichś wiesz egzotycznych ciastkach, czy coś w tym stylu, z jakimiś tam malunkami, czy coś w tym stylu i tam właśnie były tego typu właśnie ciasteczka, które można było sobie tak chrupnąć noż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Wiesz, żadne ciastka ze sklepu nie, no, nigdy nie będą mogły się równać do tych ciastek domowych. Naprawdę, nawet te najdroższe. Tutaj, wiesz, jest jedna rzecz ważna, o której można by wspomnieć przy tej, przy tej okazji, że dzisiaj w przemyśle cukierniczym bardzo dużo produktów, półproduktów używa się ze względu na ich cenę. I są to na przykład w głównej mierze zastępniki jakieś jajek, zastępniki różnych aromatów, są na przykład zastępniki masła, są wiesz, na przykład jakieś tłuszcze stosowane takie z olejów palmowych, które są tanie, ale nie wiadomo do końca, czy one są dla nas zdrowe. Mhm. Dlatego ja jestem zwolennikiem, jako że zwolo, w ogóle jestem zwolennikiem domowego jedzenia, to jestem również zwolennikiem domowych ciastek. I jeszcze jedna rzecz, dosyć istotna, możemy sami sobie regulować mm, słodkość tych ciastek, bo możemy na przykład, jeżeli chcemy zrobić mniej słodkie, to dajemy troszeczkę mniej cukru, możemy dać troszeczkę, załóżmy, mniej y, tłuszczu, jeżeli zwracamy na to uwagę i możemy po prostu sami tutaj no, robić ciastka, które najbardziej nam no, będą smakowały. I takim też przykładem jest yy, tak zwana kruszonka, którą mi Paweł nauczył robić. I możemy tutaj sobie regulować albo hmm. dać więcej mąki, albo dać więcej masła. A poza tym, wiesz, no sam ten zapach, ten, ten, ten taki po prostu moment, kiedy przychodzisz do kuchni, robisz domowe ciasteczka, później wszyscy, wiesz, sięgają po nie, czy tam, czy tam dziecko, czy tam ktoś ci powie, no wspaniałe są te twoje ciastka, dawno takich no, nie jadłem. No, to naprawdę jest też to niezła nagroda. Wcześniej nagrada. też mówiłem w którymś z odcinków, że właśnie zapach na przykład właśnie upiecone, upieczonego ciasta, albo zapach świeżo wyciąg wyciągniętego chleba z piekarnika o łamie. Wiesz, kuchnia tak naprawdę też jest yy, częścią tego nastroju, ona tworzy ten dom twój, tworzy nastrój no tego właśnie. domu. No i tak żeśmy się rozmarzyli w tym okresie przedświątecznym, który się zbliża i tak słodko was pozostawiamy w tym króciutkim odcinku. Polecamy gorąco, właśnie swoim, swoim domowym wypiekom też dajemy cząstkę siebie, swój charakter powiedzmy, i, no i to jest fajne. Także zachęcamy gorąco i, tak jak mówisz, pozostawiamy słodkich Was w słodkich marzeniach. z tym słodkim wrażeniem dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszamy oczywiście za dwa no tygodnie na następny. Naprawdę już gorąco przy świętani. No Trzymajcie się. Tak, trzymajcie się, cześć. A Nóż Widelec, najsmaczniejszy podcast w sieci.